Witamy w kolejnym odcinku nagrywanym z górskiego ustronia. Miasteczko Twin Peaks wita słuchaczy i wita Anię, bibliotekarkę. I etnolożkę. I etnolożkę. Nie, to nie brzmi dobrze. <śmiech> Dlaczego to brzmi źle? I etnolog. <śmiech> A no nie, teraz nie wchodźmy na feminatywy, na, na dyskusję o tym, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o... Fotografii, między innymi, ale o drewnianych chałupach. Tak. Audycja skóry wita w ustroniu. Rozpoczynamy minicykl, w którym Łukasz Skóra gości w bibliotece imienia Jana Wantuły w górskim ustroniu. Będziemy rozmawiać o książkach, o mieście i o samej pracy w bibliotece. Zapraszamy. Nadal siedzimy w magazynie Biblioteki Ustrońskiej. Poprzedni odcinek był właśnie poświęcony temu miejscu. A dzisiaj Ania opowie nam, dlaczego dziewczyna, która wychowywała się w bloku, fascynuje się rozwalającymi się drewnianymi chałupami. Dla, dlaczego? <grym>, na szczęście tych... Takich rozwalających się nie jest jeszcze tak dużo i udaje mi się dotrzeć do takich jeszcze bardzo ładnych, które są wdzięcznym tematem moich fotografii. A dlaczego się nimi zajmuję? No właśnie może dlatego, że nikt inny już się nimi nie zajmuje, przynajmniej tutaj na naszym terenie. A lubię je fotografować z tego względu, że w, w ich żywocie, bardzo długim czasami, właśnie sporo rzeczy się zmienia wokół nich krajobrazie, który je otacza, w tkance miejskiej, w której funkcjonują i staram się tą zmienność tych budynków uchwycić w czasie jakby tutaj rzeczywistym, w naszej teraźniejszości, bo sama pracując przy różnych artykułach sięgam do archiwalnych fotografii, które w wielu przypadkach wyjaśniły pewne zagadki, pomogły rozszyfrować pewne miejsca, Pokazały mi też, jak dany budynek się rozwijał, czy został przebudowany, czy został zburzony, co było w jego sąsiedztwie. Zatem ta fotografia jest dla mnie bardzo y, pomocna i być może komuś to, co ja robię dzisiaj, się przyda. Yy, zagadki yy, to jest coś, co mnie bardzo ciekawi i pierwszą zagadką to chciałbym, żebyś mi odpowiedziała na pytanie, kto upiekł ten kołacz, którym zostałem poczęstowany przez samego dyrektora? Obstawiam, że jest to kołacz z bajki. Mm -hmm. cukiernia bajka. Cukierna bajka i kołacz, czyli czy to jest taki kołacz, który właśnie pieką w drewnianych chatach gdzieś, jedzą na halach? Powiedz mi taki dygresja kulinarna. Tak. Takie typowe ciasto drożdżowe jak najbardziej. Można się z nim spotkać i dzisiaj w naszych górskich rejonach. Bardzo smaczne przy wielu okazjach kiedyś to bardziej może na wesela piekli, to tak mm -hmm. mi się wydaje. Mm -hmm. um, więc wracając do chat. Jakie zagadki kryją się za tymi drewnianymi chatami? Poza tym, że dla mnie e, laika, chociaż architekturę lubię, one przypominają trochę taką współczesną architekturę spadochronową. E, na przykład w Gracu e, w Austrii, mamy budynek szklany, nowoczesny, przypominający jakiegoś e, obcego, który jest m, zrzucony na spadochronie i on nie pasuje do mhm. e, otoczenia. Ale pytanie właśnie, czy nie pasuje, czy pasuje? Bo e, w tej architekturze spadochronowej trochę też chodzi o to, że e, ten, ta inność e, kształtuje to, co jest wokół. Porównanie trochę jest z, z, złe, bo te chaty w tych górskich rejonach wydaje mi się, że były już tutaj wcześniej, prawda? Mhm. Wcześniej tak budowano. Ale to, co ty powiedziałaś e, poza nagraniem jeszcze, że te chaty pojawiają się właśnie w miejscach, w których się ich nie spodziewamy. Jakby w mieście gdzieś mhm. w środku. I czy to jest dla mnie jakaś taka właśnie zagadka czasami? Mhm. Znaczy, z tymi domami jest tak, że one faktycznie były tu pierwsze, bo architektura drewniana jest tą jakby pierwotną tutaj nie tylko dla Beskidów, ale generalnie tutaj dla obszaru górskiego, bardzo popularną. I faktycznie no, te centra miejskie jakby rozrastały się i rozrastają się, co nie jest być może takim fajnym zjawiskiem, dobrym, bo ta architektura jednak powinna być niżej, prawda? Przyjeżdżamy w góry, żeby podziwiać właśnie krajobraz górski. Natomiast to, co się dzieje u nas w Beskidach, jest takie dosyć niepokojące, że właśnie ta architektura, ale to już nie drewniana, bo nawet jeżeli drewnianą architekturę zastaniemy gdzieś wysoko w górach, ona jest wkomponowana w ten krajobraz, ona się z nim nie kłóci. Natomiast kiedy mamy przypadek y, obiektu, który jest bardzo duży, przypuśćmy jest to obiekt hotelarski budowany gdzieś na stoku wysoko, no to zaburza nam już to jakby odbiór tego całego pięknego krajobrazu, który powinniśmy podziwiać. Tak? I to jest dla mnie niepokojące, że właśnie te mm, budynki pojawiają się czasami za wysoko. Chata na stoku versus P piramidka ustrońska, tak, bo to się przyjęło trochę... Piramidy, tak, tak. Piramidy są bardzo charakterystycznym i rozpoznawalnym już y, obiektem w naszym, w naszym mieście. Y, mój osobisty stosunek do piramid w Ustroniu jest raczej... Y... <śmiech> no, wresz wreszcie, wreszcie spotkałem kogoś <śmiech> ciekawego, kto, kto być może ma odmienne, odmienne spojrzenie na te piramidy. <śmiech> Może nie będę się wypowiadać na ten temat, naprawdę. Wypowiedz się, wypowiedz, bo ja muszę skończyć koła, jeść. <śmiech> hmm. Dobrze, to powiem w ten sposób. Tak jak powiedzieli architekci zawodzia, piramidy były rzuconymi głazami na to zbocze. Ale skoro to zbocze już tam było i było zalesione, wydaje mi się, że tak, takie powinno zostać. Ale czy w tych miejscach wolałabyś te drewniane chaty? Nie. W ogóle wolałabym, żeby tej zabudowy tam nie było. Jakiejkolwiek. W takim idealnym świecie. Mm -hmm, mm -hmm. Um... Uważam, że górski krajobraz powinien zostać nienaruszony. No ale wiadomo, że mm, potrzeby ludzi, potrzeby jakby mieszkaniowe, potrzeby różnego typu muszą być w jakiś sposób zaspokojone i nie jesteśmy w stanie uchronić wszystkich miejsc pięknych, górskich, pejzażowych przed pojawiającą się tam architekturą. Aczkolwiek piramidy, które powstały, wydaje mi się, że w jakiś sposób właśnie korespondują jakby architektonicznie z tym zboczem. Mhm. Czyli jesteś trochę taką idealistką, która bardziej ceni sobie właśnie czystość, piękne natury. Tak. Nieskalaną architekturą. Tak. No, ale... W idealnym świecie widziałabym zawodzie jako właśnie zalesione miejsce spacerowe. Pozbawione jakiejkolwiek architektury. To jest kontrowersyjne być może, ale no, taka jest moja wizja. To mhm. jakby ja nie narzucam jej nikomu. Tak jak powiedziałam, w idealnym świecie być może byłoby to możliwe. Ale nasz świat nie jest idealny. Wszystkich, którzy nas słuchają, Zapraszam do wpisania sobie w Google grafika, Ustroń zawodzie, architektura. Wyskoczą wam te trójkątne domki. Będziecie wiedzieć, jakby właśnie o jakim kontraście my tutaj rozmawiamy. Bo wracając do tych drewnianych chat, ja bym powiedział, że tą drewnianą chatę też ktoś kiedyś musiał postawić w miejscu naturalnym, gdzie nie było tak. tej cywilizacji. Tak. Jak Ty to postrzegasz? Bo Tutaj podejrzewam, jesteś mniej krytyczna. No nie do końca. Żeby powstał dom, przeważnie tutaj wszystko było porośnięte kiedyś puszczą, lasem, prawda? Więc żeby postawić coś, trzeba było również wykarczować ten las. Więc za od zawsze te nasze beskidzkie lasy cierpiały po prostu na e, osadnictwie, które tutaj napływało z różnych stron. Mhm. E, zatem również architektura drewniana... Mm, naruszyła tą tkankę lasu, ale wykorzystała ten surowiec, który został uprzednio ścięty, prawda? Więc w, jakiś, w jakimś sensie zostało to taki, w taki ekologiczny sposób potraktowane, to osadnictwo pierwotne. Czyli, że to mieszkamy jakby w tym, w tym drewnie, ono zostaje tam, skąd się wywodzi i też koresponduje z tym, co je otacza. Yy, no dobrze, No, ale to jest jakby jeden kontekst yy, tych drewnianej architektury, czyli gdzieś góry, ale też w Ustroniu mamy takie domki w mieście. Tak, oczywiście. W samym centrum, w naszym ścisłym centrum mamy oczywiście starą zagrodę. To są takie dwa budynki, bardzo charakterystyczne, tuż przy głównym rądzie, w samym centrum. No i jest to też swego rodzaju budynek zabytkowy z zachowanymi odrzwiami i Pewnymi elementami konstrukcji tego domu. Jest to jak najbardziej no, taki wzorcowy, bardzo zadbany dom drewniany w naszym mieście. Ale takich domów jest też więcej w różnych innych dzielnicach naszego miasta i polecam sobie tutaj śledzić właśnie pod tym kątem, mhm. ustroń, zwiedzać go pod tym kątem. Ale czy to są domy, w których ludzie jeszcze mieszkają? W niektórych jeszcze mieszkają, no niestety większość jest już opuszczona. Tak. Nie posiadasz właściciela, lub właściciel w jakiś sposób nie, nie angażuje się w, w renowację takiego mm -hmm. obiektu. Ale to w jaki sposób można wyśledzić takie y, miejsca w Ustroniu? Czy jest jakiś przewodnik, który można na przykład u was w bibliotece wypożyczyć? Y, czy może u ciebie na Instagramie? E, tak, u mnie na Instagramie pojawiają się domy również z ustronia, ale takiej typowej ścieżki do przejścia jeszcze, jeszcze nikt nie wymyślił. No, z drugiej strony są to domy, to są domy prywatne, prawda? Więc y, polecam tutaj na własną rękę spróbować, może. Mm -hmm. e, podajmy Twojego Instagrama, gdzie dokumentujesz tego ro rodzaju architekturę. To jest Would You Like Photoprojekt? taki profil na Instagramie, gdzie właśnie publikuję Would, moje... would you like, would, czyli tak, przy... od, pisane od przez W-O-O-D. Tak, tak mm -hmm, dokładnie. Mm -hmm. Tą twoją pasją jest fotografia tego, czyli uwiecznienie y, te, tej architektury. Czy to jest jakby y, końcowe działanie twoje, czy, czy jeszcze jakby y, w jakiś sposób inny próbujesz zachować pamięć o, o tych budynkach? Mm -hmm. Jakiś czas temu też uczestniczyłam w takim projekcie, gdzie sporządziłam taką inwentaryzację zasobów kulturowych i tam były również domy drewniane, były obiekty związane z pasterstwem na terenie Beskidów. Oprócz tego piszę również artykuły do Pamiętnika Ustrońskiego. Pamiętnik Ustroński to jest pismo poświęcone tutaj, tutaj naszej lokalnej historii mm -hmm, tak, i kulturze. Mm -hmm. I gdzie to można jakby kupić? Można to kupić w Muzeum Ustrońskim i w galerii właśnie, która się znajduje w budynku biblioteki. Mhm. I to wychodzi, to jest jakiś kwartalnik? To ro... jest rocznik, Rocznik. Tak. Mhm. To ja... Nawet jest na półce. O. o, proszę bardzo, jesteśmy w magazynie. Pamiętnik tak. I to ustrojski. wydaje Towarzystwo Miłośników Ustronia. Czy Ty jesteś w tym towarzystwie? Nie. Dlaczego? Nie wiem. A ja bym się zapisał, o ile nie trzeba płacić składek. Bo w sumie bardzo lubię, lubię to miejsce. No, dużo tutaj... O! Jest bardzo solidna porcja wiedzy w każdym tomie. I każdy tom odkrywa właśnie bardzo ciekawe informacje dotyczące różnych miejsc, osób, historii rodzinnych. Także zachęcam. Chyba to zdjęcie byłby przedruk w ustrońskiej gazetce. Patrzę teraz na staw w centrum miasteczka. Mhm. Rok 1912. Łódki pływają, bo tutaj jest pewien ewenement ustroński. Staw kajakowy w centrum miasta. Tak. I staw będzie właśnie remontowany. Będzie takim bardzo ładnym miejscem też spacerowym. Spacerowym i pływackim. Tak. Pamiętam, kiedyś chyba tutaj też na rowerkach jeżdżono. Tak, tak, tak. I na drewnianych łódkach, czy na przykład drewniane łodzie ciebie też ciekawią? nie, nie, flisakiem jeszcze nie. nie ale teraz właśnie, bo dlaczego tak sobie dlaczego się śmiejemy dlatego, że to drewno powiedz mhm. dlaczego to drewno ma w sobie coś jakby skąd wynika ta dusza drewna mhm. tego materiału organicznego no drewno, drewno jest takim przyjemnym materiałem, nawet w samym dotyku w swojej chropowatości przywodzi na myśl taką jakby ludzką skórę nawet. Jest takim, takim żywym materiałem, wdzięcznym w obróbce i, i po prostu nie wiem. Przywodzi na myśl ludzką skórę. Mhm. Porównujesz to pod tym kątem, że się starzeje na przykład. Też, mhm. tak. Jest znalazłem, nie wiem czy to jest flisak, ale te, tego samego pana przedrukowali tutaj właśnie. Taki mhm. śmieszny statek, e, który pływał, więc jeszcze w Ustroniu, kiedy to nagrywamy pod koniec 23 roku, ten zalew w centrum Ustronia jest wysuszony właściwie, chociaż teraz wody tam napłynęło, mhm. ale jest to nieużywane. Nie więc ten materiał ciepły, można się nim ogrzać, kolorowy, czy współczesne budownictwo jest zimne? No w większości tak, aczkolwiek wielu architektów na świecie teraz sięga z powrotem do drewna i drewno właśnie wykorzystują z nowoczesnymi materiałami, z betonem, ze szkłem i te połączenia są naprawdę bardzo imponujące. Zatem nie tylko ta, ta architektura sprawdza się w takich małych domkach z bali uroczych, gdzie sobie siadamy przy kominku i drewno nam strzela, jest przyjemnie. Myślę, że właśnie drewno ma, ma ten potencjał i, i dobrze, że, że zaczyna się do niego wracać w, w tych nowoczesnych konstrukcjach, gdzie, on, gdzie, gdzie konstrukcja właśnie jest pokazana. To też jest bardzo fajne, gdzie, gdzie to się pokazuje, wyciąga się to, ten surowiec. Ostatnio coraz bardziej popularny wydaje mi się taki styl szwedzki czy fiński widziałem na Śląsku w takim typowym ogródku działkowym jak to u nas są ogrody działkowców. Każdy jakby z innej bajki domek. Taki murowany ogólnie pełen rozgardiarz i, i wszystko, wszystko z innej bajki. Byłem bardzo zdziwiony, bo ostatnio byłem u cioci i patrzę, a tam Taka właśnie kwadratowa, kwadrat i na kwadracie jakby trójkąt, tak? Budynek taki y, fiński powiedzmy, mm -hmm. całkowicie minimalistyczny, y, z, zrobiony zewsząd jakby z takiej boazerii. I ta boazeria już była nadszarpnięta zębem czasu po paru latach. Dowiedziałem się tam od ciotki, że ten właściciel i w ogóle wszyscy wokół narzekają i wybrzydzają. Właściciel narzeka na to, że to, to już właściwie zmatowiało, a inni mówią, że to w ogóle to nie pasuje tutaj. No a jak przechadzałem się tym, tymi ogórtkami, to muszę powiedzieć, że... Ten minimalizm to było coś, co najbardziej z tego ogrodu działkowego, takiego wiecie, typowego ogrodu działkowego, gdzie jest po prostu wszystko tak naćpane, nawalone. Co ktoś ma, to na działkę zwozi, to mnie się najbardziej właśnie ten domek podobał z drewna, ten minimalistyczny, ale tak jakby, no nie wiem, niektórzy... Może mówią, że to jest co, coś innego, nie wiem, czy nie rozumieją tej architektury. Skąd, skąd, skąd wynika to? No niektórzy nie chcą tego drewna może albo się mhm. boją. No, z drewnem jest ten problem, że jest to materiał łatwopalny, tak? Po pierwsze, łatwopalny. I no tak w latach 60. -tych, 70., -tych, kiedy zaczęły pojawiać się inne dostępne materiały, no drewno uchodziło za coś takiego już mm, przestarzałego. Podobnie, podobnie było z naszą tutaj kulturą y, y, ludową, czyli strój cieszyński, y, czyli truwa, czyli wszystkie te elementy wyposażenia y, w domu. Ludzie zaczęli się tego pozbywać w jakiś sposób. Uważali to za przestarzałe, niemodne. Właśnie moda narzucała już coś innego. Każdy chciał za, nadążać za, za tym, co jest nowoczesne, prawda? No i tak stopniowo się tego zaczęto pozbywać. Obok domów drewnianych zaczęto budować domy murowane. No i tak jeszcze korzystano troszkę z tego domu drewnianego, no na koszt tego murowanego. Mhm. Przeważnie starsze osoby z sentymentu jeszcze, jeszcze pomieszkiwały w tym, w tym domu drewnianym. Natomiast nowe pokolenia wyprowadzały się już poza obręb tego domu. To było jakby nieuniknione. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego, tej chęci komfortu. Do życia w komforcie. A nie do życia w trudnych, ciężkich warunkach. prawda Każdy chce, yy, każdy chce mieć w życiu trochę tego komfortu. Dlatego no, te domy drewniane stały się za ciasne. Za ciasne po prostu dosłownie i w przenośni. Mhm. Yy, ale to nie oznacza, że mamy je nagle zacząć burzyć, prawda? Uważam, że... One same upadną. <laughs> tak. One same upadną. Ale yy, no, są po prostu świadectwem tego, jak kiedyś ludzie żyli, prawda? I no, nie jesteśmy w stanie wykasować jakby tej historii z naszego yy, z naszego dorobku kulturowego, tak? Mhm. No ale czy ty świecisz przykładem na przykład i w swoim domu masz jakieś drewno, czy mieszkasz w drewnianym domu? Mieszkam czy... w domu szkieletowym, tak. Jaki to jest dom szkieletowy? Taki szkielet, szkielet, jest wykonany właśnie z drewna i pokryty jest innymi materiałami. Aha, aha, czyli mhm. że drewno jest jakby kluczową tkanką. No jest tym szkieletem, mhm, tak. Mhm. I jak, nie wiem, w zimie jest cieplej? Tak, ten dom jest bardzo dobrze wyizolowany, więc zimą jest w nim bardzo ciepło i przyjemnie, natomiast zimą jest cieplutko. Tak, hmm. utrzymuje to ciepło. Czy widzisz jakieś sposoby, czy widzisz jakąś właśnie przyszłość w, w drewnie? Bo to, co powiedziałaś mi przed nagraniem, to że drewniana architektura sakralna, która jest w Beskidach częsta, mhm. to ona się trzyma dobrze, tak? Bo tak. tam wierni dają datki, opiekują się, jakby nadal uczęszczają do tych kościołów i jest ktoś, Dodatkowo, kto... yy, życie ci przerwę... To są przeważnie budynki zabytkowe, tak? Wpisane do rejestru zabytków, mm -hmm. więc one jakby z racji tego muszą być utrzymywane w jakimś, na jakimś poziomie. Zatem środki na renowację bądź na cokolwiek niezbędnego do ratowania takiej, takiej świątyni zawsze się znajdą. Natomiast domy, które są w rękach prywatnych nie mają już takiej komfortowej sytuacji. I przeważnie, jeżeli dom nie jest zabytkowy, no to siłą rzeczy, jeżeli dach zostanie uszkodzony, no to dom po jakimś czasie sam się po prostu rozpadnie. Tak? Jeżeli nie będziemy utrzymywać w nim ciepła, jeżeli no wystarczy, że nie będzie szyb w oknach, to już grozi, że dom po prostu będzie zawilgotniony w środku i za jakiś czas nie będziemy już po prostu mieli możliwości go uratować. Nie wiem, zachować pamięć, albo czy w ogóle coś wypadałoby robić, czy taki los dziejów, jak to widzisz? No to jest trudny temat, bo nawet w ustroniu dom zabytkowy, który właśnie też ma wybite okna i przez to na pewno bardzo cierpi, szczególnie w porze deszczowej i zimowej, no niestety nawet ingerowałam tutaj w tej sprawie do konserwatora zabytków, ale konserwator zabytków nie może się skontaktować z właścicielem. No i... trudno go znaleźć, tego właściciela. Tak? No i, i często jest tak, że właśnie dom jest w rękach różnych spadkobierców, którzy na przykład nie potrafią się dogadać co do tego, kto będzie się tym zajmował, albo po prostu nie chcą się tym zajmować. No więc jakby tutaj jest bardzo ciężko. No tak, to jest taka typowa sytuacja właśnie, gdzie tak, tu się wszystko... działka jest, marnuje mhm. się, nikt tam się też nowy nie może tak. wybudować i to stoi w miejscu. Tak. Dlatego ja jestem raczej zwolenniczką, znaczy właśnie wracając do, do tego, co już mówiliśmy, w idealnym świecie na przykład budynki, które już zostały wybudowane, nadaje się im nowe, nowe funkcje. Mm -hmm. I, I to jest bardzo fajna sytuacja, szczególnie w takich małych miasteczkach, gdzie, ta, gdzie te centra jakby już są w jakiś sposób zagospodarowane i coraz mniej jest takich wolnych przestrzeni a są miejsca opuszczone. Więc idealną sytuacją jest, kiedy ktoś kupuje już jakiś obiekt, który jest jeszcze w miarę dobrej kondycji i jest w stanie go zaadaptować na coś nowego. Czy pod działalność usługową, czy pod działalność hotelarską, turystyczną. I w tym momencie ten budynek, nawet może to być budynek drewniany, dostaje nowe życie. No ale tutaj niestety też wszystko rozbija się o kwestie finansowe, które... No, w wypadku renowacji Domu Drewnianego na pewno są dosyć wysokie mhm. i jest mało takich osób, pasjonatów, którzy zdecydowaliby się na renowację takiego obiektu drewnianego. No, na pewno takie wzniesienie nowego obiektu murowanego byłoby tańsze, no, więc tutaj te szlachetne idee niestety często mhm. zostają pokonane przez prozę życia i Niestety, koszty finansowe. No to smutne zakończenie tego naszego spotkania, aczkolwiek naprzeciwko Biblioteki Ustrońskiej tak. jest um, miejsce, które jakby drewniane ma, nie wiem, czy to jest właśnie zmieniony cel, ale byłem na wyprzedaży książek. Czy tu jest jakieś muzeum? No, no właśnie, czy... o tym mówiłam, to jest Stara Zagroda. A tak. to jest ta Stara Zagroda. Tak. A? I tam A. jest też właśnie, ym, kier... nie Kiermasz, tylko... Z antyki Starocie. Tak, taki... No. Targ staroci. O, Targ mhm. Starocie, tak. I tam po lewej stronie był taki domek i tam też yy, miody sprzedawali swego czasu. Tak. Więc można powiedzieć, że to No i właśnie dzięki temu, dzięki temu, że, że właściciel tej starej zagrody jakby udostępnił część tych obiektów, to one sobie funkcjonują, żyją i są zadbane, tak? Nawet jakiś czas temu zostało tam wymieniony gond, czyli został ściągnięty cała mhm. połać dachu, gond został wyczyszczony i na nowo został położony, więc o te domy w centrum ustronia się nie martwię, na pewno. Tak, ja porobiłem kilka fotek w sobotę, jak byłem na wyprzedaży. Kupiłem za złotówkę Beskidy Nasza Miłość, zbiór poezji z okolic zebranych. I właśnie ten targ staroci tutaj jest chyba w wakacje co niedzielę. Tak. A u Was w bibliotece wyprzedaże w wakacje są w piątki. Każdy piątek kiermasz książki. Co prawda wakacje już się skończyły, ale jeszcze wrzesień, październik właśnie pod tą starą zagrodą w Ustroniu wydaje mi się, że to też będzie. I o ile jest pogoda, mhm, tak. więc ja zapraszam, bo można przeróżne stare książki zarówno science fiction, horror, romanse historyczne książki kupić za grosze. I w sumie na podsumowanie powiedziałbym, że mamy i pozytywne i negatywne takie przykłady, prawda, bo tutaj jednak jest coś, co można cały czas zwiedzać, nawet można wejść tam do środka, tam teraz jakieś abonamenty sprzedają, jakieś telewizje, coś tam, czy, czy, czy te telefony, bo już tych miodów tam nie można kupić, <śmiech> musisz wyjść naprzeciwko z biblioteki i zobaczyć tam. Um. Słuchajcie, kończymy, kończymy spotkanie z Anią, ten odcinek, ale jeszcze ja tutaj Anię zamierzam pomęczyć na temat jakiejś konkretnej książki, którą czytała, więc trzeci nasz podcast z cyklu spotkania z Biblioteką w Ustroniu imienia Jana Wantuły, będzie pod hasłem konkretnej książki jaką ostatnio Ania czytała, więc to już będzie coś, coś takie, takie mięso podcastowe jakie słuchacze audycji skóry lubią ok, no więc spotkanie z Anią powoli dobiega końca i być może jeszcze się spotkamy w przyszłości żegnamy się niestety już z bibliotekarką Anią żegnamy się do zobaczenia, do do, i do usłyszenia chociaż może jeszcze tutaj zrobimy tak zwane pamiątkowe fotki, żebyście zobaczyli w jakim miejscu nagrywaliśmy no i być może wyczekujcie audycji w przyszłości, podcastów. Może biblioteka coś sama zacznie nagrywać, a może ja im pomogę. Zobaczymy. Ja na pewno będę wracał do ustronia, bo jest tutaj idealne miejsce do czytania książek z widokiem na góry. Tyle na dzisiaj od nas. Do usłyszenia w przyszłości. Do usłyszenia. Cześć. ale wszystkich mieszkańców Ustronia chcę zaprosić również na mój kanał na YouTubie pod tytułem Żarłok TV, gdzie znajdziecie dwa ciekawe filmy właśnie z Ustronia o wegetariańskim, niedziałającym mateczniku. To restauracja, która przestała działać, ale serwowała świetne jedzenie, bo Żarłok TV właśnie pokazuje to, co ciekawego można gdzieś zjeść. No i oczywiście świetny Adam Kajfosz i materiał o mafii barbecue, czyli mistrzowie barbecue właśnie, mistrzowie Polski, którzy w okolicach Ustronia obecnie rezydują. To wszystko możecie obejrzeć na Żarłok TV, no a my niebawem usłyszymy się ponownie na słuchawkach na Spotify z Biblioteki Ustrońskiej i będziemy eksplorować Beskidy. Do usłyszenia w przyszłości.